Panie Przewodniczący, chciałem zapytać, bo w tym miejscu jesteśmy co noc odbywają się tutaj koncerty, zabawy, silent disco, wczoraj też pan prezydentali się, czy tym silent disco, prawda? bo przy silent disco można się, a na dwa sposoby, pierwszy tańczą, a po drugie odbywają z tych, którzy tańczą. Oba są również zabawne. Przed chwilą zadaliśmy w publiczności pytanie, czy to miejsce, tak, myślałem. więc powtórzymy to pytanie, pana prezydenta. Czy ten pasaż kultury przestawiamy, czy go zmieniamy, czy pomyślisz, się wybudować go na nowo, na krwale? Na Ale to może jeszcze jest za wcześnie, żeby podjąć taką decyzję. Natomiast jeśli się przyjął, a chyba się przyjął, przyjął się, to znaczy jeszcze mają, przyjął się. musi się, się przyjął, to tak naprawdę warto go kontynuować. Oczywiście nie będziesz warty, jeśli ma być to pasaż kultury, musi być coś innego. E, więc to nie jest tylko kwestia miejsca, ale zawsze jeszcze pomysł. No więc yy, po Malcie yy, to miejsce będzie jeszcze żyło na pewno do końca lipca, ponieważ czekamy jeszcze dwa festiwale, czyli Festiwal Animator, a potem Festiwal Cany, a pasaż nie będzie działał. A potem za rok będzie mało? a potem za rok będzie znowu Malta. Ale proszę Państwa, yy, tak jak powiedziałem, nowe sytuacje, nagroda, dla jednego z pięciu zespołów, które dostały się do konkursu, wybrane z kilkudziesięciu głoszeń, które komisja selekcyjna e, sprawdzała, szukała i zaminowała. Proszę Państwa, w tym roku, tak jak zawsze od czterech lat, komponujemy jury w sposób następujący. E, kilku bardzo młodych, ważnych ludzi polskiego teatru, krytyków, aktorów, reżyserów, piszących o teatrze i inni.